serdecznie na kolejnym Wieczorze Chwały. Cieszę się bardzo, że jesteśmy wszyscy razem. Um, cieszę się także, że jest z nami zespół z Jawornika, który dzisiaj poprowadzi nas wspólnym śpiewie. <klucz> A, dlatego zapraszam zespół, żeby już tutaj się ustawił na środku i zachęcam wszystkich do wspólnego uwielbiania. przychodzę dziś serce męż skruszone skłaniam się przed świętym tronem Twym wznoszę ręce moje wzwyż miłość mowy znaję Ci uwielbiam Ciebie w duchu uwielbiam w prawdzie Cię Życie my oddaje Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę Ci, serce bezpruszonej szyj, skłaniam się przed świętym tronem Twym. Zdoszę ręce moje, słysz, miłość mowy zdaję Życie, życie my oddaje Tobie uświecie, życie my oddaje. że ja będę długo mówił, ja tylko chcę krótko coś powiedzieć, a potem chcę, abyśmy coś też posłuchali. Moi kochani, cieszę się, że jesteście, cieszę się, że Pan dał nam ten dzisiejszy, go tutaj na tym miejscu chwalić, wywyższać i uwielbiać, ale też myślę, że wszyscy pamiętamy, że nasza Ojczyzna przeżywa ta żałobę narodową. Właśnie tydzień temu miała miejsce ta katastrofa pod Smoleńskiem, gdzie zginęło 96 osób, m.in. prezydent naszego kraju Rzeczpospolitej Polskiej wiele, wiele bardzo znanych lub mniej znanych, szacownych lub można by powiedzieć zwykłych, prostych ludzi. I chcę, abyście jako młodzi ludzie pomyśleli o czymś takim, o dwóch refleksjach. Chciałem przeczytać takie słowa, które zapisane są w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. W drugim rozdziale, jeżeli ktoś ma Biblię, to otwórzcie. I tutaj apostoł Paweł pisze coś takiego: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyście ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.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 Mam pytanie, modlicie się za swoich przełożonych, za dyrektorów szkół, za waszych nauczycieli, za prezydenta, za parlamentarzystów? Czy ktoś się kiedyś modlił? Jesteście tależniejszością, jesteście przyszłością tego narodu. Tutaj apostoł Paweł nas napomina. Często o tym zapominamy. Modlimy się za siebie, modlimy się o różne sprawy, które są dla nas tak bardzo istotne, ważne, Ewentualnie, jeżeli z kim jesteśmy związani emocjonalnie, to też pamiętamy w takich czy innych modlitwach, apostoł Paweł napomina, abyśmy się modlili za wszystkich ludzi. Popatrzcie się, w jakim to jest kontekście napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Aby wszyscy ludzie w naszej ojczyźnie w Polsce, Twoi koledzy, koleżanki, byli zbawieni. Bo błogosławiony naród, szczęśliwy, którego Bogiem jest kto? Bóg, jedyny, prawdziwy, jachwy. Bo od jej, naszej ojczyzny pomyślności, do której Pan Bóg chce się przyznawać, a chce na pewno wierzę w to i błogosławić, zależy Twoja i moja przyszłość, teraźniejszość, ale też i wieczność. I myślę, żebyśmy pomyśleli przy tej właśnie katastrofie, tym, co się dzieje, kiedy może jakieś pojednanie, język się zmienia, Jakiś dialog, inne sytuacje mają miejsca. Nie wiem, jak to długo potrwa. Jak my wytrzymamy, jak zdajemy z tego egzamin? Zdamy tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie naszym Panem, naszym Królem, naszym Bogiem osobiście, będzie tym, który rządzi w naszych sercach. Jemu oddałem siebie i w nikim innym wiem, że nie mam zbawienia, nie ma żadnego innego imienia na niebie ani pod ziemią, gdziekolwiek przez które mógłbym być zbawiony. Jak tylko imię Jezus. I tego Jezusa chcemy zwiastować i w naszym kraju. Chcemy modlić się o przebudzenie. Chcę się modlić, abyście pamiętali o przebudzeniu w waszym pokoleniu, ale abyśmy modlili się o parlamentarzystów, modlili się o tych, którzy sprawują władzę, o przyszłego prezydenta, aby był wybrany jako człowiek, który będzie się mógł wypowiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ale jeżeli się o to nie będziecie modlić, to będziemy mieli tylko pretekst do narzekania, do biadolenia, do waśni, kłótni, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. I ostatnia myśl, krótko. Apostoł Aniczan pisze, nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wiemy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nimi tych, którzy zasnęli. Przez to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Płaczcie z płaczącymi, cieszcie się z cieszącymi. My chcemy być jako ci, którzy mają nadzieję. Macie nadzieję w żywym, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie? Tak? Dzięki za te słowa. Czy dla mnie osobiście grób Chrystusa jest pusty, a przez to świadczy, że Jezus żyje z Nim, każdy z nas, kto do Niego należy? To jest nasza nadzieja, że z Jezusem Chrystusem mogę żyć, z Jezusem Chrystusem mogę umierać i dla mnie śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia i z Jezusem Chrystusem oczekiwać przebywania w Jego chwale, w Jego majestacie, pamiętając, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem i On tą drogę przygotuje. On ją jest, On jest dla ciebie, dla mnie i w życiu i w śmierci. Dlatego pomimo tego, że teraz możemy płakać, możemy się zastanawiać, może nas to nie obchodzi, może to mamy gdzieś, niech inni, których ta tragedia dotknęła, no, płaczą, mają na pewno związek emocjonalny, ale my chcemy też doświadczać, że pomimo tych łez, tego bólu, wielu osób, za którymi też chcemy się modlić, prosić, aby Pan Bóg wypełnił ich pokojem, mieć tą nadzieję, że Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. I dlatego nie boimy się i w obliczu śmierci, bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć może być nawet zyskiem. Chcemy teraz powstać. Chciałbym, abyśmy mieli chwilę ciszy na naszą e, osobistą modlitwę, potem ja poprowadzę nas w modlitwie, a na koniec e, tego mojego wstępu chcę, abyśmy e, posłuchali e, pie, piosenki z najnowszej płyty e, W Niebo Wzięci, jest ona zatytułowana Panie, ulecz nas kraj. Jest to modlitwa o to, aby Pan uleczył nasz kraj. I mam nadzieję, że będziecie się chcieli do niej dołączyć i kiedy pójdziecie do domu do swoich kolegów, koleżanek, rodziców, gdziekolwiek, będziemy pamiętali też o modlitwie o nasz kraj i o to, aby nasza ojczyzna polska była uzdrowiona. Módlmy się. Panem, no mój Boże i Panie, tak pragnę wywyższać Twoje święte imię. Jako Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Tego, który był, który jest i który ma moc, który od wieków na wieki jest ten sam. Boga, który jest Panem życia i śmierci, który jest Panem wszechświata, Panem mych dni, Panem myśli, mego serca, mego życia, całego mojego jestestwa. Chwała Ci i uwielbienie, niechaj będzie i tutaj na tym miejscu prawdziwy, żywy Boże, w którym możemy pokładać wszelką nadzieję, w którym możemy przynosić i nasze smutki, nasze problemy, nasze kłopoty, nasze zmartwienia, nasze łzy, bo Ty otarłeś wszelką łzę z oczu ich. Ty powiedziałeś, że śmierci już nie ma, bo Ty zwyciężyłeś ją poprzez swoje zmartwychwstanie i nawet w obliczu tragedii, nawet w obliczu śmierci, wobec tego, co tak bardzo dotyka tych, którzy utracili swoich bliskich, łącząc się z ich bólem, z ich cierpieniem, z ich pustką, ale może jesteś buntem, przeświadczeniem, że może Bóg zapomniał, może Bóg odrzucił, ale też i złącząc się z tymi, którzy w Bogu znaleźli uciszenie, nadzieję, pomoc i wszelką też i moc do tego, aby te najtrudniejsze momenty przetrwać i spoglądać swoimi oczyma wiary, nie tylko na to, co doczesne, ale spoglądać na to, co wieczne, na naszego Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak proszę Cię, Panie, dla tych wszystkich rodzin o pokój, o wsparcie, o wypełnienie ich nadzieją. W szczególności też i łączymy się z rodziną księdza Adama, który musiał tragicznie zginąć, ale pozostawił żonę, pozostawił córkę, pozostawił rodziców, pozostawił wielu bliskich, przyjaciół, znajomych, parafię, kościół. Panie, i tą rodzinę i te serca napełni nas wszystkich swoim pokojem, którego dać świat nam nie może, ale Ty nam dajesz, bo Ty powiedziałeś, pokój zostawiam Wam. Pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, dlatego niechaj się nie tworzy, niechaj się nie lęka i niechaj się nie boi moje serce, bo ono ufa, ono wierzy, ono się raduje w tym, który żyje, który przynosi nam nadzieję, który przynosi nam pokój w moim Panu Jezusie Chrystusie. Ale Panie, przy tej okazji chcemy się też i modlić o naszą Ojczyznę, o Polskę, o to, abyśmy mogli ciche i spokojne życie wieść. Dlatego błagamy o naszych przełożonych, o naszych królów, o tych wszystkich, którzy sprawują władzę, aby byli Twoją własnością, aby byli odrodzeni w Duchu Świętym, abyś, Panie, to Ty wyznaczał ich drogę życia i aby Ciebie się słuchali i według Twojego świętego słowa żyli, a wtedy będzie błogosławiony naród szczęśliwy i nasza Ojczyzna Polska, jeżeli Ty będziesz jej królem i Panem i będziemy pamiętać, że nie mamy żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. W Twoim imieniu jesteśmy tutaj, w imieniu Jezus zgromadzeni. O Twoje błogosławieństwo dlatego wieczora chcemy prosić, abyś był uwielbiony w tych pieśniach, uwielbiony w Słowie, uwielbiony w naszej społeczności, abyś w Duchu Świętym przemawiał do każdego z nas osobna, do wszystkich nas razem, abyśmy i my mogli zreflektować, ale też i zbudować się, wzmocnić i upewnić, że oto Bóg zbawieniem moim, Jemu ufam, dlatego nie lękam się, bo cóż może uczynić mi człowiek? Cóż może uczynić mi szatan? Cóż może uczynić mi śmierć? Bo jeśli Bóg za mną i przede mną, wtedy któż przeciwko mnie? Błogosław nam i wejść w sobie chwałę, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Zauwa Jezus, salve je, Ci. Załupaj Jezus, salve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 Ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichry gwałtowny, co pełni się jego rozkaz, góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królestwie ziemscy królestwie Rzyms, i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy, razem z dziećmi. Niech chwałą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, Synom Izraela, ludu mój bliskiego. aleluja. Zachęcamy do powstania, do uchwalenia Pana Boga. Do wznoszenia naszych serc i, i, i naszych rąk z głębokości mórz. Zdjęcia. w czasie mórz. Kto maluje kolory polarnych słów. Słońce stworzył na niebie i dał Mu swą moc. Orześpienie przynosi w z tą noc. Tylko Ty. Nie boję I'm Panie, wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce my. Powieki wieczne będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Panie, Słowo Boże jest tylko jedno, tak jak Bóg jest tylko jeden i to życie wieczne, które mamy, tak samo jest tylko jedno. I w kolejnej piosence chcemy dziękować Panu Bogu za ten chrześciu, który nam dał i za to, że jest tylko jedną prawdą.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 Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie, Dzięki Ci. Tylko Jemu, tylko, na, tylko Jemu należy się chwała i cześć, śpiewajcie razem z nami. Mu cała Ziemia, ograjcie mu wszystkie narody. Złóżcie pokłon przed jego tronem, oddajcie mu chwałę. Nie baj mu cała ziemia, grajcie mu wszystkie narody Słuszcie pokłon przed jego tronem oddajcie mu chwałe. Tylko jemu należy się cześć, Jego. Z wszystkich sił wielbi sprawcy Pana Wsi O zwyciężył z grobu Stał, drogę życia Otworzył nam I'm przez ludzi mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten przed którymi zakrywa się twarz Zgardzony tak że nie zważyliśmy na niego lecz on nasze choroby nosił nasze cierpienia wziął na siebie a my nie maliśmy że jest zraniony przez Boga zabity i umęczony Lecz on zraniony jest za występki nasze straty za, za winy nasze. Ukarany został do naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jezus zwyciężył. On pokonał szatana. Jezus wyciężył, to wykonało się, szatan pokonany, Jezus łamał śmierć i moc, Jezus jest Panem, o aleluja, bo wieczne czasy królem królu wiec. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem bo On jest Panem dziewiętej. Jezus jest Panem, nie każdy o tym wie, że szatan pokonany, Jezus łamał i moc, jest coś powiem już dalej z tego, co, co mam przygotowane. Mam takie pytania kontrolne, żeby sprawdzić, czy w ogóle jestem z odpowiednim tematem w odpowiednim miejscu. I proszę po prostu, jeśli uważacie, że to zdanie Was dotyczy, o proste podniesienie ręki. Pierwsze, czy ktoś z obecnych tutaj uważa, że jest doskonały? ok tego się spodziewałem i w takim razie idę w dobrym kierunku, ale są jeszcze dwa pytania. Drugie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś skłamać? Widzę, że tak, to już jest kolejne potwierdzenie. I trzecie pytanie, które mam, też takie pętralnie kontrolne. Czy kiedyś kogoś obgadywałeś? Może to było raz, ale czy się zdarzyło? Ja się tu nie zgłaszam tylko po to, żeby Wam pokazać, jaką należy reakcję, jak się należy zachować, ale dlatego, że to mnie też... Dotyczy. Natomiast to, że odpowiadaliście, bądź to przecząco na pierwsze, bądź twierdząco na te kolejne pytania, wskazuje, że to akurat jest naszym jakimś tam problemem i myślę, że z tym musimy w jakiś sposób sobie radzić albo walczyć może najlepiej walczyć. Pozwólcie, że zacznę od takiego kawału właściwie. Na policję na podchalu dzwoni Baca z informacją, że jego sąsiad Jątek w drewutni trzyma marihuanę. I rano policjanci wpadli do Jątka, lecą do stosu drewna i szukają. Porąbali każdy kawałek drewna, ale narkotyków nie znaleźli. I wieczorem Jątek dzwoni do Bacy. E, przepraszam, do, do Jątka dzwoni Baca. Byli? Byli. Drzewo narąbali? Narąbali. No to jutro ty dzwoń, że Marycha jest u mnie w drewutni. To jest... Sytuacja, gdzie fałszywe oskarżenie można było potraktować jako pewną przysługę, ale myślę, że w większości sytuacji fałszywe oskarżenie kończy się całkiem inaczej, nie jest przysługą między sąsiadami. Nasze słowa, kiedy żartujemy, mogą też stać się czasami niebezpieczne. Pamiętam taką historię z rodziny dobrowolskich, gdzie przy okazji, bodajże przyma aprilis właśnie to było, Heniek, starszy z rodzeństwa, przychodzi do mamy, i mówi, mamo, Ele właśnie przejechał samochód na ulicy. Ela to była jego młodsza siostra. Możecie sobie wyobrazić reakcję mamy w pierwszym momencie, po czym Heniek z radosnym uśmiechem mówi, prima aprilis. E, mama w tym momencie zrobiła mu solidny wykład na temat tego, jakie żarty można robić, a jakich nie. Ale właśnie nasze żarty, często może niewinne, mogą się stać dosyć niebezpieczne nawet w pewnych sytuacjach. E, Temat, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest coś, co za mną chodziło przez tych ostatnich kilka dni i myślę, że siłą rzeczy wszyscy gdzieś tam jakieś przemyślenia na ten temat już mamy. Mianowicie chodzi mi o słowa i nasz język, dlatego że w ostatnim czasie chociażby, nie wiem, wszyscy myślę, że zauważyliśmy, że nagle po tragedii sprzed tygodnia złagodniał język polityków, dziennikarzy, nawet przez te pierwsze dwa dni, jeśli się weszło na fora internetowe, jakoś było tak spokojniej, ciszej, nie było takich ostrych ataków, różnych też i może wulgarnych wypowiedzi, które się zdarzają. Czyli coś się w tym momencie wydarzyło. Język nagle się złagodził, ale to właśnie jest pewien kontrast pokazujący, jak bywa na co dzień. I myślę, że niestety już po pierwszych dwóch, trzech dniach zaczynamy tak w cudzysłowiu, zauważyć pozna, po, oznaki powrotu do normalności, czyli tej złej normalności, która była wcześniej. E, I można powiedzieć, no to są tylko słowa, ale tak naprawdę z tymi słowami to jest ten problem, że e, słowa mają niesamowitą moc działania i z powodu słów ludzie się załamywali, z powodu słów czyjeś kariery sypały się w gruzy, z powodu słów ludzie popełniali samobójstwa, dlatego że nie potrafili sobie poradzić z opinią innych o sobie, albo może w pewnym momencie już nawet w to uwierzyli. Z powodu słów rozpoczynały się procesy sądowe, myślę, że też o tym słyszeliśmy wiele. Z powodu słów wreszcie dochodziło do wojen. Dzisiejszy temat ja sobie nazywałem jako panowanie nad językiem i chciałem, żebyśmy się oparli na tekście, myślę, że znanym, tekście z listu Jakuba, to jest trzeci rozdział i wersety od drugiego do dziesiątego. Jeśli macie Biblię, to zachęcam do otwarcia, zawsze lepiej mieć przed oczami, Ja też kiedy w szkole pracuję na lekcjach i czytamy jakieś teksty, zachęcam, żeby każdy ten tekst śledził, bo w tym momencie więcej jest możliwości, żeby to do nas w pełni dotarło. Także jeszcze raz przypominam, Jakub, list Jakuba, trzeci rozdział i werset od drugiego do dziesiątego. Ja przeczytam cały ten fragment e, tak, jak jest w Biblii. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.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 to jest kwestia tutaj przedstawiona no bardzo wręcz drastycznie. Można by powiedzieć, że stosując się do innych słów biblijnych o tym, że jeśli coś nas gorszy, to lepiej, żebyśmy się tego pozbawili, tak na dobrą sprawę dobrze by się było pozbawiać języka, żeby nie narobić wielu szkód, ale z drugiej strony właściwie jest pokazane bardzo wyraźnie, że ten język też ma czemuś służyć, że z tych samych ust często się zdarza, że wychodzi nie tylko właśnie błogosławieństwo, ale i przekleństwo ale tak naprawdę bez języka z kolei nie byliśmy zdolni do przekazywania dobrej nowiny. Dlatego jest nam potrzebny, ale jest nam potrzebna przede wszystkim kontrola nad tym językiem. E, I tu jest mowa o tym, że to jest taki, taki mały element naszego ciała, bo rzeczywiście w porównaniu z całą resztą, nie wiem jaki to byłby procent, ale ma niesamowite znaczenie, myślę, że dla każdego z nas. E, ci, którzy nie są w stanie używać języka, też są w bardzo dużym stopniu upośledzeni w kontaktach międzyludzkich. E, natomiast już samo to, że czasami nie znamy języka obcego, w tym wypadku na przykład jesteśmy w innym kraju, też sprawia, że jesteśmy, no, jak, jakbyśmy tam w tym momencie, no, nie potrafimy się odnaleźć często i e, kwestia języka jest rzeczą, która teraz też jest stawiana na bardzo wysokim e, poziomie, jeśli chodzi o kwestię samej edukacji, żeby każdy znał przynajmniej tam jakiś jeden język obcy, bo to jest nam potrzebne do komunikacji. Bez języków wreszcie nie jesteśmy w stanie docierać do różnych ludzi na całym świecie, chociażby z Ewangelią. Natomiast e, od tego, co z tym naszym językiem robimy, od naszych słów, będzie zależała również wieczność. Jest to też bardzo wyraźnie powiedziane, w Ewangelii Mateusza, w 12 rozdziale, 36 werset. powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To rzeczywiście daje taką dużą w tym momencie odpowiedzialność za słowa, jeśli sobie przypominamy to, że po pierwsze Pan Bóg te wszystkie nasze słowa zna, słyszy, Pan Bóg nawet zna nasze myśli, ale powiedzmy, że myśli to jest coś tak prywatnego, że często powiedzmy samymi myślami jeszcze nie wyrządzamy tak dużej szkody innym ludziom. Kiedy już je przekładamy w słowa, to te konsekwencje są dużo większe. Natomiast z tych naszych słów może bardzo wiele wynikać dla naszego życia po śmierci, to znaczy może dlatego, co z nami się stanie po śmierci. Czyli to już jest pierwsza kwestia, musimy bardzo ważnie, bardzo dużą uwagę przykładać do naszych słów, żebyśmy przypadkiem właśnie przez nasze słowa nie, nie przekreślili swojej wieczności. Także w przypowieściach Salomona jest napisane w XIII rozdziale, trzecim wersecie: kto strzeże ust swoich, zachowuje życie. Kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Myślę, że jesteśmy świadomi, i to nie tylko z powodu tych słów, które teraz przytoczyłem, że, że nasze słowa są bardzo ważne. Ważne dla nas, w tym kontekście, właśnie chociażby sądu i tego, czy będziemy usprawiedliwieni, czy nie, ale także ważne dla ludzi wokół nas, bo to jest często pierwsza rzecz, która nas w jakiś sposób definiuje. Księga przypowieści Salomona zawiera bardzo wiele wersetów, które mówią o języku i można powiedzieć, że jest tam mowa o takich czterech rodzajach języka, czy czterech rodzajach zastosowania tego języka. Pierwszy który tam jest i występuje jako taki najbardziej pożądany, to taki kontrolowany język, który cechuje się przemyślanymi słowami, wie również, kiedy milczenie jest lepsze niż słowa, a także dochowuje tajemnic i daje mądre rady. Drugi to troskliwy, który cechuje się tym, że mówi prawdę, dążąc do zachęcania innych, bo z tą prawdą to, to czasami jest tak, że może lepiej w niektórych sytuacjach rzeczywiście wstrzymać się z powiedzeniem prawdy innej osobie, jeśli to mogłoby ją zniechęcić, w jaki sposób zranić, więc trzeba z tym też uważać. Natomiast ta prawda, kiedy ona dąży do zachęcenia innych ludzi, jest jak najbardziej pożądana. I są też dwa takie, można powiedzieć, też rodzaje zastosowania języka, które są wyraźnie negatywne i, i tam są napiętnowane. Pierwszy, myślę, że niestety często będący też naszym udziałem, pobłażliwy dla zła, cechuje się różnymi złymi motywami. Myślę, że te motywy to jest coś, co wypływa gdzieś tam z głębi nas, z naszego serca, ale przez język często właśnie idzie dalej. Tutaj mamy między innymi kwestie plotki. Gdyby nie było nas tak dużo, to, to myślałem, żeby zacząć od zagrania w głuchy telefon, ale myślę, że wszyscy wiecie doskonale, jak to działa ja już też niejednokrotnie się przekonałem o tym, że sam słyszę pewną informację z kilku ust i okazuje się, że z każdych ust ta, ta informacja bywa inna. Najlepiej jeszcze jak się przekonamy, jak ludzie potrafią informację, w której my uczestniczyliśmy, całkiem inaczej poopowiadać. Dlatego kwestia właśnie plotki czy, czy przekazywania pewnych informacji niesprawdzonych to też jest coś bardzo niebezpiecznego. Oszczerstwo, to co też bardzo często się pojawia, szczególnie w świecie polityki, czy w świecie biznesu, bo służy właśnie często jako narzędzie do walki. Myślę, że pojawia się nawet w szkole, tak jakby się przyjrzeć czasami już w podstawówce dzieciom, to, to zauważamy, jak sprytnie potrafią niestety już władać tym orężem oszczerstwa, oskarżenia kogoś o coś, tylko na zasadzie takiej, żeby komuś zrobić jakiś problem albo odsunąć od siebie winę. Także niestety chyba tego się uczymy bardzo szybko i trudno nam później zauważyć, że to jest złe, niewłaściwe i, i że mamy z tym walczyć. Tak samo właśnie z tym pobłażaniem dla zła, to jest właśnie przekręcanie prawdy, kiedy niesprawdzoną informację podajemy dalej, albo coś tam właśnie zmienimy, żeby lepiej brzmiało dla nas, albo dla kogoś, komu chcemy zrobić dobrze, albo wręcz w drugą stronę. Jeśli komuś chcemy trochę zaszkodzić, to też coś niby prawdziwego troszeczkę przekręcamy. I osto, ostatni tutaj z tych rodzajów języka też niestety negatywnie nacechowany, to taki nieostrożny, niekontrolowany język. Myślę, że to też jest naszym udziałem od czasu do czasu. Ja akurat staram się nie używać słów, które są uważane za wulgarne i nie wiem, po prostu jakoś tak nie mam, nie mam z tym problemu, ale wiem, że są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam w emocjach im się zdarza i, i też to jest coś, czego na pewno musimy unikać. Nawet jeśli, jeśli to jest właśnie tylko w emocjach, myślę, że można się tego oduczyć, tak jak, nie wiem, oduczyć mówienia pewnych słów, które są też niepotrzebne. Myślę, że każdy z nas, jeśli by tak zapytał swoich znajomych, to się okaże, że ma tendencję do nadużywania pewnych słów. Ja też mam kilka takich, od czasu do czasu sobie uświadamiam, jak już sam usłyszę, że powtórzę raz, drugi, trzeci jakie słowo niepotrzebnie. Myślę, że każdy z nas ma coś takiego. Gorzej, jeśli są to słowa właśnie e, wulgarne, czy po prostu no, nieodpowiednie w danym kontekście. E, nieprzemyślane wypowiedzi to też jest coś, bardzo szybko coś może powiemy, to może wynikać z temperamentu, bo na pewno są ludzie, którzy mają tendencję do tego, żeby dłużej poczekać, zanim coś powiedzą, mówią mało, ale to jest powiedzmy bardziej przemyślane, są też tacy, którzy zanim się obejrzymy, to już kilka zdań rzucą i później dopiero sami się na tym łapią, że powiedzieli co najmniej o jedno słowo za daleko. Więc to też jest element, który, nad którym musimy w jakiś sposób panować. Jeśli chodzi… o, przepraszam, muszę. Zmienić stronę. Jeśli chodzi o to, co Pan Bóg nam proponuje jako takie bardziej praktyczne już rady, jak sobie z tym językiem radzić, bo myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani, że jest to coś, co owszem, jak najbardziej służy dobrym celom, ale ma bardzo wiele też tych złych zastosowań. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to właśnie ostrożne używanie słów. W psalmie 15, trzeci rozdział, e, przepraszam, trzeci werset i czwarty. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu a, swemu ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożyli, złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. E, tu jest kilka rzeczy odnośnie języka. Właśnie już w Starym Testamencie w wielu miejscach też było to, wskazywane i ze strony na przykład psalmisty tutaj, ale także w wielu historiach spotykamy się z tym, że ktoś albo się przed czymś powstrzymał, nie użył swojego języka w złym celu, albo właśnie starał się, starał się dotrzymywać słowa, które było dane. Tutaj jest kwestia takiego ciekawego zdania, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Czyli kwestia takiej wierności również sobie swoim słowom. Także w przypowieściach Salomona spotykamy tekst Serce Sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Czyli to, co myślę, że też może słyszeliście nieraz od swoich rodziców, pomyśl zanim coś powiesz, to jest na pewno dobra rada. U niektórych może to przychodzi łatwiej, bo, bo mają jakiś tam temperament taki właśnie bardziej skłonny do, do przemyśleń, do refleksji, zanim coś powiedzą może oni mają z tym mniejszy problem, ale prawda jest taka, że jeśli ktoś ma, z jedną rzeczą nie ma problemu, to pewnie znajdą się inne, z którymi ma problem, więc jestem przekonany, że jakbyśmy tak spojrzeli, to nikt tutaj nie powie, nie, nie mam z niczym z tych rzeczy problemu. Może z jedną nie mam, a z drugą będę miał. Kwestia druga, słowa odkrywają naszą duszę, są naszym świadectwem. To, co mówimy i w jaki sposób mówimy, nawet jeśli to nie dotyczy kompletnie spraw związanych z Bogiem, ze zbawieniem, ze zwiastowaniem Ewangelii. Tak samo jest z naszym świadectwem. Może czasami nie myślimy o tym w ten sposób, ale często nasze reakcje, to jak zachowujemy się w środowisku, które na przykład ma skłonność do właśnie niewłaściwego używania języka, czy my w tym momencie się dopasowujemy, czy się od tego, w jaki sposób i odróżniamy, ale może zwracamy uwagę, to już jest nasze świadectwo. I to, co mówimy, często właśnie jest odbiciem dokładnie tego, co jest w nas. Szczególnie, jeśli ktoś ma tendencję właśnie do tego, żeby taki być bardzo szczerym i otwartym, to, to to będzie zauważalne. W Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale, 45 werset mówi Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Myślę, że to jest też pewien wskaźnik, który jakby działa też w drugą stronę. Nie tylko chodzi o to, jak nasz język kontrolować, ale także, że właśnie często to, co mówimy, jest po prostu odbiciem tego, co jest w środku. I tutaj wiem, że jedną z takich najważniejszych kwestii jest to, jaką relację mamy z Panem Bogiem. I w tym momencie, jeśli potrafimy, tak jak jest też napisane w wielu miejscach Biblii, rozważać to Boże Słowo, że ono mieszka w nas, że jest gdzieś tam trwale w naszej głowie, pojawia się, ono też się pojawi na naszym języku. Natomiast jeśli tego nie ma albo w naszej głowie, w naszych myślach są różne rzeczy, te niewłaściwe, nie te, które Pan Bóg chciał, żeby, żeby one się tam znajdowały, to siłą rzeczy ten nasz język też to będzie obrazował, on będzie właśnie to przekazywał dalej. Kolejna sprawa, uprzejmość. Jedną sprawą jest na pewno to, że kiedy spotykamy się z różnymi ludźmi, szczególnie nowymi, no to na początku to jest takie rozpoznanie, każdy jest bardziej ostrożny w słowach, ale zauważcie, jak to jest często z ludźmi, z którymi się dobrze znamy. Tam czasami się okazuje, że właśnie tej uprzejmości jest chyba najmniej. To najczęściej rodzicom zdarza nam się w jakiś sposób odpyskować, albo, nie wiem, rodzeństwu, szczególnie jeśli ktoś jest jeszcze od nas mniejszy, młodszy albo mniej ważny, no to tym bardziej możemy wobec niego użyć tych słów, e, które nie będą uprzejme. Natomiast e, ta uprzejmość jest związana i z szacunkiem dla drugiego człowieka, co jest bardzo ważne, bo w ten sposób też zwiastujemy Słowo Boże niewerbalnie nawet do końca, bo w ten sposób po prostu okazując szacunek, pokazujemy, że ten człowiek, ten, z którym się teraz stykamy, z którym rozmawiamy, którym, z którym w jakiś sposób się zetknęliśmy, jest dla nas ważny, a on jest przecież ważny w Bożych oczach, więc to, jak my go traktujemy, jest też elementem tego naszego świadectwa. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o tą uprzejmość. Chcemy często powiedzieć jasno i stanowczo pewne treści, owszem. I tego Biblia też od nas e, oczekuje. Pan Bóg też mówi właśnie, żebyśmy bardzo wyraźnie mówili e, o tym, co, no, co mamy powiedzieć, czy mamy się czemuś przeciwstawić, czy coś mamy poprzeć. E, gorzej jest właśnie, kiedy mamy się czemuś przeciwstawić, coś skrytykować w jakiś sposób. Ważne jest, i tu Biblia też w kilku miejscach mówi, kiedy mówi o napominaniu, żeby robić to właśnie w taki bardzo odpowiedni sposób uprzejmie żeby ktoś nie poczuł się dotknięty. Często przy okazji psychologii, zresztą nie tylko pedagogii, także, także zwraca się uwagę na to, żeby jakby oddzielić czyny od człowieka, czyli potępić czyn, ale nie potępić człowieka, czyli zwrócić uwagę na złe zachowanie, ale nie powiedzieć od razu w tym momencie, a bo ty jesteś taki i taki. I myślę, że to jest też element tego że owszem, my nie mamy być takimi ludźmi, którzy no, będą się wstydzić, czy głufią im będzie cokolwiek powiedzieć, zwrócić komuś uwagę. Nawet jeśli są ludzie, nie wiem, od nas starsi, z większym doświadczeniem, z jakąś większą nie wiem, pozycją, jeśli robią coś złego, powinniśmy zwracać na to uwagę, powinniśmy to zauważać. Natomiast bardzo, bardzo ważny jest w tym momencie sposób, bo jeśli zrobimy to w nieodpowiedni sposób, to tak naprawdę nic z tego nie wyjdzie dobrego. Ktoś się poczuje urażony i on nawet nie przyjmie w tym momencie naszych słów, nawet jeśli były słuszne. I myślę, że Pan Bóg też nie będzie wtedy zadowolony z tego, że zachowaliśmy się teoretycznie zgodnie z Jego Słowem, ale właśnie, forma była nieodpowiednia. Czyli tak jak jest w koloson napisane, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiana solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Tutaj to zaprawienie solą można rozumieć właśnie na kilka sposobów. Właśnie jednym jest to, żeby ona była taka stanowcza, jasna i przejrzysta, żeby było wiadomo, o co nam chodzi. Żeby to nie było takie wicie się, że tak w sumie chcemy coś powiedzieć, a nic nie powiemy i w końcu wyjdzie na to, że, że ten człowiek nie zauważy, że na coś chcielibyśmy mu uwag zwrócić uwagę. Więc musimy to zrobić jasno, ale musi to być uprzejmie powiedziane. E, jedną z takich rzeczy, które myślę, że też bardzo szwankują współcześnie w świecie, również chrześcijańskim, e, dotrzymywanie słowa. To powinno być takim wyróżnikiem, każdego chrześcijanina, że nasze słowa, ja tu niestety muszę się też bić w pierś, że często pewne rzeczy obiecam, później coś mi tam wyskoczy, albo zapomnę, albo no, pojawią się inne rzeczy i albo to tak zrobię nie do końca tak, jak powinienem, albo za późno. No, jest to dla mnie duży problem. Jeśli chodzi o, o Biblię tutaj, co ona mówi na ten temat, to chciałem Wam powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, w 37 wersecie jest mowa o tym, że tak Pan Jezus powiedział, niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest złego. Zresztą to jest fragment, który właśnie, to jest koniec tematu, fragmentu, który mówił o tym właśnie, czy mają składać przysięgę uczniowie Jezusa. Chrystus tutaj wyraźnie chciał dać do zrozumienia, że przysięga była właśnie dlatego, że ludzie często nie dotrzymywali słowa, powiedzieli jedno, a robili drugie albo nie robili tego. Natomiast my powinniśmy być wierni temu co mówimy bez przysięgania. To nie jest jakby potrzebne. Bo jeśli rzeczywiście nasze słowo ma mieć jakąś wartość, to musimy być mu wierni, wtedy niepotrzebne są żadne przysięgi. Po prostu to co powiemy jest prawdziwe. E, oglądałem ostatnio może ktoś komu się też darzyło potop leciał chyba wczoraj nawet wieczorem. Jest tam taka scena gdzie książę Bogusław radziwił rozmawia ze swoim e, tam kuzynem Januszem Radziwiłem, Hetmanem e, i, i właśnie mówi, e, tam było w kontekście tej Oleńki Bile, Bilewiczówny, że jej tam żadnej krzywdy nie zrobi i, i mówi właśnie, że, że mu to obiecuje i mówi w tym momencie, że no to jest taka prywatna sprawa, w tych takich prywatnych kwestiach on dotrzymuje słowa, bo to, to nie jest kwestia tej polityki, gdzie się coś obieca, a później co innego się zrobi. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że jak się tak historię świata przegląda, to często patrzy się na władców już tam z perspektywy wielu, wielu setek lat, często w ten sposób, że dobry polityk to był taki, co wiele naobiecywał, później zrobił inaczej, ważne, że były sukcesy i na przykład ten kraj, w tym wypadku na przykład Polska była wielka, i tak się patrzy na to i my właściwie podziwiamy kogoś, że był zręcznym politykiem, ale jakbyśmy mieli na niego patrzeć jako na człowieka, który miał być również odbiciem Bożego Słowa, bo często tak królowie też mieli być tymi wzorcami do naśladowania, no to stwierdzamy, że właśnie to jest dokładne przeciwieństwo. I jak w ten sposób zaczynamy patrzeć na świat, no to, to też będziemy mieli problem, bo sukcesy będą dla nas ważniejsze niż dochowanie wierności Bożym Słowom. Dlatego dotrzymywanie Słowa jeśli to się stanie z naszym znakiem rozpoznawczym, to jest to naprawdę świetne świadectwo, które możemy dawać. I na koniec takie, takie trzy pytania. Ja wiem, że mówiąc, nie mamy często aż tyle czasu, żeby się zastanawiać, analizować każde słowo. Ze swego czasu w Stanach wymyślili właśnie taki sposób z bransoletkami noszonymi na, na ręku, które miały o pewnych rzeczach przypominać, między innymi właśnie była ta słynna WWJD, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Myślę, że to na jakiś czas może u niektórych działało, że patrzą na tą bransoletkę, przypominali sobie i zastanawiali się. Może nie w każdej sytuacji pamiętali o tym, ale pomagało. Natomiast zanim coś powiemy, szczególnie jeśli to są takie sytuacje, gdzie właśnie te nasze słowa mogą być dla kogoś ważne, dobrze by było, żebyśmy sobie zadali takie, takie trzy pytania. Pierwsze, czy to, co mówimy, jest prawdą? bo prawdomówność, mówienie prawdy to jest jedna z tych rzeczy, których oczekuje od nas Pan Bóg. I myślę, że tak samo ludzie wokół oczekują tego, żebyśmy byli wobec nich szczerzy. E, mówili prawdę, przekazywali prawdziwe informacje o innych, więc jeśli czegoś nie wiemy, na pewno lepiej zatrzymać tą informację, nie przekazywać jej dalej. Natomiast jeśli to ma budować inną osobę, to tym bardziej powinniśmy tego nie wstrzymywać, tylko powiedzieć tej osobie. Drugie pytanie, czy to jest konieczne? To jest pytanie właśnie o to, kiedy to nasze milczenie ma być złotem, czyli kiedy powinniśmy się wstrzymać z powiedzeniem czegoś, bo są takie sytuacje, kiedy po pewnym czasie stwierdzamy, o, powiedziałem za dużo. Nie wiem, ostatnio właśnie w kontekście śmierci, szczególnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bardzo wielu ludzi, myślę, musiało sobie zadać pytanie, dlaczego ja się tam kiedyś nie powstrzymałem, dlaczego ja to, to, to powiedziałem. Zresztą myślę, że to dotyczy wielu osób, które umierają i teraz już jakby nie jesteśmy w stanie tego zmienić, nie jesteśmy w stanie ich przeprosić za to, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy odwrócić. Dlatego czasami dobrze jest się zastanowić najpierw, czy to jest konieczne, że ja bym ja coś, coś tam powiedział. I ta ostatnia rzecz, o której mówiłem przed chwilą, czyli kwestia uprzejmości też, czy to, co chcę powiedzieć albo w jaki sposób chcę to powiedzieć jest uprzejme. Natomiast oczywiście zdarza się, że powiemy coś źle, powiemy coś nie tak, powiemy coś za dużo, stało się. No i co wtedy możemy zrobić? No recepty są myślę, że bardzo proste i nie muszę tutaj dużo na ten temat mówić. Na pewno jedną z takich rzeczy jest kwestia przeproszenia. Przyjścia do danej osoby, jeśli coś rzeczywiście padło z naszej strony nie tak, przeprośmy ją, bo pewnie teraz właśnie też niektórzy wypowiadali się tak chociażby, pamiętam słowa Lecha Wałęsy, który mówi, że on już nie będzie miał teraz okazji usłyszeć, że ci, których właśnie już nie ma, zginęli, że mu przebaczają. On może powiedzieć, że przebacza, ale już tego nie usłyszy. To jest taka rzecz, którą dobrze załatwiać na bieżąco. Jeśli sobie uświadomiliśmy, zrobiliśmy coś złego, trzeba tą naszą dumę w tym momencie troszeczkę schować i, i po prostu przyznać się do błędu i przeprosić. To naprawdę działa świetnie i i zmiękcza tą drugą osobę, bo często jest tak, że jeśli ktoś jest na nas w jakiś sposób zły już, zagniewany, jeśli my przyjdziemy, tacy pokorni, skruszeni, przeprosimy, to, to na pewno nie w każdym przypadku to zadziała tak, że od razu będzie pojednanie i, i wszystko będzie dobrze, ale w wielu sytuacjach rzeczywiście to zadziała. I myślę, że sami tego też oczekujemy. Jeśli ktoś nas zrani, to jeśli on przyjdzie i szczerze zauważymy, że, że chce nas przeprosić, to też od razu jakoś tam miękniemy i i łatwiej nam przejść do, jakoś do porządku dziennego, wybaczyć albo po prostu zapomnieć daną sytuację. E, jeśli chodzi o e, jeszcze jedną rzecz, e, coś, co może jakby nadrobić pewne, pewne zepsute sytuacje z przeszłości, słowa, których uży, użyliśmy w jakiś sposób… E, w pierwszym liście Piotra jest w czwartym, wersecie, ósmy, przepraszam, w czwartym rozdziale ósmy werset tak napisane. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ta nasza miłość często jest swego rodzaju zadośćuczynieniem, jeśli potrafimy ją okazywać innym ludziom. W ten sposób często i w ich oczach potrafimy nadrobić to, co złego im uczyniliśmy, ale także Pan Bóg widząc to, widzi, że w naszym życiu zachodzi zmiana. Okazywanie miłości jest najlepszym sposobem na to, żeby w jakiś sposób, mimo tego, że oczywiście jeśli wyznajemy swoje grzechy, to Pan Bóg nam je odpuszcza, ale w ten sposób też my jakby sami sobie potrafimy pokazać, że, że, że w jakiś sposób odpracowaliśmy to, co zostało zrobione. To jest często potrzebne po prostu dla nas. Nie chodzi o to, że nam te grzechy nie zostaną przez Pana Boga odpuszczone, jeśli nie będziemy ich jakoś odpracowywać. nie. Ale po prostu sami często tego potrzebujemy, żeby w jakiś sposób e, tą sprawę we własnym życiu wyprostować. I na koniec jeszcze taka właściwie bardziej dygresja. Te ostatnie dni, cały ten tydzień, bardzo dużo było mówione na temat patriotyzmu. Ja muszę się przyznać, jako nauczyciel historii też bardzo często mam do czynienia właśnie z tego typu tematami, jakby częścią mojego zadania jest oprócz tego, żeby przekazać pewne informacje na temat tego, jak ta nasza polska, na przykład historia się układa, jest też jakby budowanie takiego patriotyzmu w dzieciach, czyli poczucia e, dumy z tego, że się jest Polakiem, e, nie wiem, jakieś takie wskazanie na momenty, kiedy rzeczywiście Polska czy Polacy dokonali czegoś wielkiego, ale niestety w to wszystko też jest wpisany element, z którego nie możemy być dumni albo kiedy się smucimy. Myślę, że to wszystko razem składa się na jakiś taki obraz patriotyzmu, ale my, będąc tutaj na ziemi, jesteśmy tutaj tylko tak tymczasowo. To nie jest coś, co zostało nam przeznaczone jako skończona całość i tyle. To jest tylko pewien wstęp, dlatego będąc tutaj na Ziemi, myślę, że każdy chrześcijanin musi sobie ustalić pewną hierarchię ważności, wartości i w Biblii jest co najmniej kilka miejsc, które mówią o tym, że właśnie ta Ziemia to jest pewne miejsce tymczasowe, więc po pierwsze nie ma co za bardzo jakby się tutaj przywiązywać do tego, nie można też jakby całego swojego życia zainwestować w coś, co jest związane tylko z tą doczesnością. Między innymi w, Filipian, apostoł, w do Filipian apostoł Paweł pisze takie słowa, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Apostoł Paweł jasno się wyraził, że dla niego numerem jeden i właściwie to tak można powiedzieć nie tylko numerem jeden, ale to, to jest jakby ważniejsze niż wszystko inne, co, co, co, co dane było mu przeżyć czy zobaczyć, to właśnie spotkanie z Chrystusem. W psalmie 19, 119, 19 werset jestem gościem na ziemi. No tak, to jest prawda o nas, chociaż często się nie potrafimy jakby z tym pogodzić. Ja ogólnie osobiście lubię piosenkę Świat nie jest domem mym i, i, i nie wiem, w moich myślach przynajmniej, nie byłem w takiej sytuacji, żebym rzeczywiście musiał sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy ja już chcę uciekać z tego świata, czy nie, ale... Póki co mam jakąś taką świadomość, że, że ja się cieszę na niebo i, i dlatego może nie żal by mi było zostawiać tego świata tutaj. Natomiast w takiej codzienności są rzeczy, które, do których też jestem przywiązany, są plany, które chciałbym zrealizować, ale i tak, moim celem ma być niebo i to też jest zapisane chociażby w liście do hebrajczyków, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy albo w liście do Koryntian. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, ale wieczny. E, czyli wyraźnie wskazuje wszystko na to, że nasza Ojczyzna, ta prawdziwa Ojczyzna, każdego, e, kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, e, wierzy w Boga Ojca jako Stwórcę i, i Dawcę Życia e, i tak samo Ducha Świętego, który jest tym, który nas jakby tak na co dzień pilnuje, wskazuje na pewne rzeczy, podpowiada i chroni, to jest ojczyzna niebieska. Dlatego tak myśląc o tym właśnie naszym patriotyzmie, który ostatnio jest tak, tak podnoszony i pobudzany, stwierdziłem, że ja i tak uważam, że ja przede wszystkim mam być patriotą jako chrześcijanin tego Bożego Królestwa, a gdzieś dopiero tam, co najmniej na drugim miejscu ma być właśnie moja ziemska ojczyzna. I... Tą dygresją chciałem zakończyć, żebyśmy panując nad naszym językiem jednocześnie mieli w świadomości to, czego Pan Bóg od nas oczekuje tutaj na ziemi, jakie mamy dawać świadectwo i również tego, że naszą ojczyzną, nasze obywatelstwo to jest to obywatelstwo niebieskie i to powinno być naszym priorytetem w życiu. Końca, więc teraz czas ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że jak co roku organizowany jest turniej siatkówki o Puchar Parafii Dzięgielów. W tym roku odbędzie się on 29 maja o godzinie 9 w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie. Jeżeli ktoś jest chętny, a wierzę, że mamy wśród nas jakichś sportowców, proszę do, o zapisywanie się, o zgłaszania swoich drużyn do Tomka albo Tymka, którzy stoją tam z tyłu przy drzwiach. Kolejne... Kolejne ogłoszenie jest takie, że w dniach od 4 do 6 czerwca organizowany jest wyjazd dla starszej młodzieży, czyli młodzieży studiującej i pracującej. Będzie to zagraniczny wyjazd, bo odbędzie się on w Czechach. Jak na, jak na zagraniczny wyjazd, cena jest bardzo, bardzo kusząca, bo jedyne 70 zł. W programie m.in a przede wszystkim integrowanie się, ale także studiowanie Słowa Bożego, wspólne wymienianie poglądów. Jeżeli jesteście zainteresowani, przypominam, od 4 do 6 czerwca, możecie się do mnie zgłosić, ja mogę Wam udzielić jakichś więcej informacji. I ostatnie ogłoszenie. Zapraszamy już na następny wieczór chwały, 19 czerwca. Wśród ty lud mieć marzeń czas, a kłamstwem nie pamięć. Wielki współ każdy dzień powierzać mu Stale przy nim być. Miłość do ludzi czerpać. Sen, dobrocią. Szybko smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu. Stać wierzyć mu, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać mu, stale przy nim, po prostu z. Jezusem. Dzień mu, stale Bardzo dziękuję zespołowi z Jawornika za to, że byli dzisiaj z nami, za to, że prowadzi nas w uwielbieniu. Tak, za resztę, Ale myślę, że zanim jeszcze zakończymy, zanim rozejdziemy się, to poproszę Przemka o modlitwę na koniec. To może powstańmy. Kanejcze, chcemy Ci podziękować za ten czas, który nam tutaj dałeś, za to, że Możemy przychodzić i uwielbiać Cię w różnych momentach, dobrych, złych. Panie Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i również w tych e, takich smutnych, trudnych chwilach Ty jesteś tym, który podnosi, który daje nadzieję. Panie dziękujemy Ci za to, że Ty dla każdego z nas e, przygotowałeś miejsce w niebie i Panie Ty chcesz, aby każdy z nas mógł do Ciebie przyjść i to miejsce, e, tą wieczność z Tobą przyjąć. Panie dziękujemy Ci za to, że Ty każdego z nas chcesz prowadzić również w takim codziennym życiu, w naszych codziennych sytuacjach. Ty Panie też jesteś tym, który przez Ducha Świętego może nam wskazywać to co złe, to co wymaga poprawy, ale też Panie też jesteś tym, który właśnie to potrafi naprawić, poprawić i wybaczyć to co, to, co będzie i tak się czasami pojawiało, te nasze upadki. Panie dziękujemy Ci za bezmiar Twojego przebaczenia Twojej miłości i łaski. Panie, dziękujemy Ci za zbawienie, którym nas obdarzyłeś i za to, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Twoimi dziedzicami. W Twoje ręce chcemy powierzyć każdego z nas, chcemy prosić, abyś nas prowadził, kiedy stąd udamy się do swoich domów, do swoich środowisk. Panie, wierzymy, że Ty będziesz tym, który będzie pomagał nam pilnować naszego języka, który będzie pozwalał nam dawać dobre świadectwo, gdziekolwiek się znajdziemy. Panie, bądź z nami, błogosław nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze do pozostania, do wspólnych rozmów i poczęstunku.